To są informacje Polskiego Radia 24. Niech inne kraje zajmą się cieśniną Ormus, na początek słowa Donalda Trumpa w orędziu do Amerykanów. Niezaprzysiężona czwórka czeka na decyzję prezydenta w informacjach dalszy ciąg sporu o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 10 dni i milion kilometrów do pokonania rozpoczęła się kosmiczna misja wokół księżyca. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Prezydent Donald Trump wezwał sojuszników, aby sami zajęli się odblokowaniem i przejęciem cieśniny Ormus. W orędziu telewizyjnym amerykański prezydent oświadczył, że Stany Zjednoczone nie potrzebują ani gazu, ani ropy z Bliskiego Wschodu. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone mają wystarczającą ilość ropy i gazu na własne potrzeby. Jesteśmy całkowicie niezależni od Bliskiego Wschodu, ale jesteśmy tam, by pomóc sojusznikom. Trump argumentował, że amerykańskie siły zbrojne wykonały już swoją misję, a otwarciem cieśliny Ormus powinny zająć się kraje, które potrzebują jej dla dostaw ropy i gazu. Muszą ją zagarnąć i o nią zadbać. Mogą to zrobić bardzo łatwo, a my pomożemy. Dodał Trump i wezwał inne kraje, by wzięły na siebie główny ciężar odblokowania cieśniny. Po pierwsze, kupujcie ropy od Stanów Zjednoczonych, bo mamy jej dużo. Po drugie, wykażcie trochę spóźnionej odwagi. Mogliście to zrobić z nami. Popuńcie do cieśniny i po prostu weźcie ją sobie. Trump powiedział, że Stany Zjednoczone są bliskie osiągnięcia celów operacji w Iranie, ale nie wskazał żadnego terminu. Z Waszyngtonu, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim, nie wybiera się dzisiaj do pracy, dowiedziało się Polskie Radio. Prezydent nie zaprosił na uroczystość zaprzysiężenia czworga wybranych przez parlament sędziów. Ślubowanie w Pałacu Prezydenckim złożyła Magdalena Będkowska. Sędzia Dariusz Szostek, który został również zaprzysiężony, mówił wczoraj Polskiemu Radiu, że nie oznacza to rozpoczęcia pracy następnego dnia. Nie pojawiamy się że dniu jutrzejszego w nowej pracy, gdyż mamy się pojawić niezwłocznie, to nie znaczy na tym. Uważamy, że wszyscy sędziowie powinni, sześć osób zostało przez parlament, sześć sędziów powinno stawić się w Trybunale Konstytucyjnym w ramach podejmowania działań. Jesteśmy solidni. Profesor Krystian Markiewicz, który nie został zaproszony na ślubowanie, mówił w Telewizji Polskiej, że wraz z pozostałą trójką sędziów oczekują na zmianę decyzji prezydenta. Bez ślubowania my nie mamy po coś do e, Trybunału Konstytucyjnego, musimy ślubowanie złożyć. Jeżeli w pewnym momencie się skończą jakiekolwiek możliwości, nazwijmy to prowadzenia tej korespondencji, one się skończą wcześniej czy później, chyba że rzeczywiście pan prezydent po tej analizie powie, a jednak przekonałem się, zapraszam Państwa i, i, i, i przewracamy Trybunał Polkom i Polakom. Czwórka sędziów, która dotąd nie otrzymała od prezydenta zaproszenia do złożenia ślubowania, chce, aby Karol Nawrocki wskazał termin ceremonii. O spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego będziemy pytać naszych porannych gości w rozmowach politycznych pierwsza już za chwilę. Uzbrojony mężczyzna, który wtargnął na teren jednej z łódzkich fabryk usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa, poinformowała łódzka prokuratura. Napastnik po oddaniu kilku strzałów zabarykadował się w budynku. Po kilku godzinach prowadzonych negocjacji łódzka policja zatrzymała 42-letniego mężczyznę. Prokuratura przekazała, że mężczyzna nie miał pozwolenia na broń. Nie był też dotychczas karany. Według wstępnych ustaleń próbował postrzelić jednego z mężczyzn znajdujących się na terenie fabryki. Służby zabezpieczyły cały teren zakładu ewakuowanych. 400 pracowników firmy. Nikt nie ucierpiał, powiedziała aspirant Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mężczyzna został zatrzymany przed godziną 17. Negocjacje trwały długo i były prowadzone w sposób przemyślany, aby doprowadzić do bezpiecznego zakończenia sytuacji. Wszystkie działania były ukierunkowane na zatrzymanie sprawcy, bez narażenia życia i zdrowia innych osób. Motywy działania 42-letniego mężczyzny nie są jeszcze znane. Kościół obchodzi Wielki Czwartek. Rozpoczyna on Triduum Paschalne, najważniejsze dla chrześcijan trzy dni w roku, podczas których wierni wspominają mękę śmierci zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Mówi o tym metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś. Liturgia trwa trzy dni tak naprawdę. Zaczyna się Wielki Czwartek wieczór i kończy się błogosławieństwem po rezurekcji. To jest jeden wielki obchód liturgiczny i my, to jest obchód zmartwychwstania, do którego Jezus przeszedł przez swoją mękę i śmierć. Uroczystości Wielkiego Czwartku po raz pierwszy z udziałem papieża Leona XIV odbędą się w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie i Rzymskiej Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Rozpoczęła się kosmiczna misja Artemis II wokół księżyca. Z przelądka kanaweralna na Florydzie wystartowała rakieta z kapsułą Orion, w której znajduje się czworo astronautów. Ten, nine, 10, 9, 8, 7, silniki. 4, 3, 3, 2, 1, zapłon i start. Załoga Artemis 2 ruszyła w kierunku Księżyca. Rozpoczęła się kolejna wielka podróż ludzkości. Podczas dziesięciodniowej misji astronauci pokonają ponad milion kilometrów, poruszając się po trajektorii wokół Księżyca i z powrotem na Ziemię. To były informacje Polskiego Radia 24. Jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkiem na zachodzie, północy i w centrum kraju. A do godziny dziesiątej obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą na Pomorzu, Warmii i w Bieszczadach. W dzień będzie sporo słońca, tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada. Na obszarach podgórskich spodziewane jest deszcze ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni.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 Sześć minut temu minęła godzina siódma, trwa czwartkowy poranek w Polskim Radiu 24. Witamy się z Państwem raz jeszcze, bardzo ciepło i serdecznie. E, drugi dzień kwietnia przed nami, 92 dzień roku, wschód słońca za nami, o 6.09, zachód przed nami. O 1911. imieniny obchodzą Franciszek, Maria, Teodozja, Urban, Władysława i Władysław. A katolicy, chrześcijanie rozpoczynają dzisiaj Triduum Paschalne, dziś Wielki Czwartek, a w niedzielę oczywiście Wielkanoc która zakończy to triduum paschalne. Siódma siedem już na zegarach to zaczynamy pierwszą polityczną rozmowę poranka. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości koalicji obywatelska zamyślony o świętach. <głos> Nie. Nie są inne tematy, które zaprzątają głowę w tym momencie. Prezydent was zaszachował w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i sędziów? Wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, mam wrażenie, że trochę zapędzili się w kozi róg tym, decyzją o takim wybiórczym i cząstkowym um, ślubowaniu, bo proszę zauważyć, że z jednej strony Kancelaria Prezydenta i sam Pan Prezydent sami sobie wybili dotychczas najistotniejszy argument, a mianowicie uzasadniający odroczenie tego ślubowania, a mianowicie wątpliwości co do prawidłowości wyboru mhm. sędziów przez Sejm. Zatem przyjmując ślubowanie od dwóch osób, które były wybrane podczas jednego, jednej procedury jednego dnia, kancelera Sejmu absolutnie potwierdziła prawidłowość wyboru. Zatem pozostaje już tylko argumentacja w takiej sferze czysto politycznej. Dlaczego akurat dwie, dlaczego nie reszta i jesteśmy świadkami takiego politycznego absolutnie tłumaczenia przez pana ministra Boguckiego. decyzji pana prezydenta. A dlaczego pańskim zdaniem akurat dwie, akurat te dwie mhm. osoby, dlaczego nie reszta? Mhm. E to powiem szczerze, że chyba sam pan prezydent nie do końca ma wiedzy i pan minister Bogucki też. Dlaczego akurat te dwie? Bo nie ma żadnego ani klucza, ani racjonalnego argumentu. Trochę to tak faktycznie wygląda, jakby rzucono kostką, zrobiono jakieś losowanie i wypadły akurat dwie osoby, pani mecenas i pan, pan profesor. Wydaje się, że chyba po prostu Kancelaria Prezydenta chce Hmm, prowokować i kontynuować dyskusję taką polityczną wokół Trybunału Konstytucyjnego, żeby coś zrobić, ale żeby nie, nie, legity, nie, nie potwierdzać wyboru Sejm hmm, dokonanego przez Sejm, tak, żeby hmm, ich oczami, oczywiście był Wilk Sytajowca cała, żeby coś zrobić, ale nie wszystko. Ale myślę sobie, że prezydent niejako wychodzi starczą z tego z tego sporu. Sporu politycznego nazwijmy go w ten sposób, bo tak, e, odebrał ślubowanie od dwójga sędziów, zapewnił w Trybunale Konstytucyjnym pełen skład niezbędny do orzekania w pewnych okay. sprawach, ale jednocześnie nie dopuścił do tego, żeby sędziowie nie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości stracili, e, żeby mieli w Trybunale większość. No przede wszystkim e, najważniejsza oś dyskusji po ostatniej decyzji prezydenta jest to, jak bardzo naruszył przepisy prawa. Bo o tym rozmawiamy. Mhm. E, ta decyzja zakwestionowała Sejm. Cały czas się mówisz, działanie bez podstawy prawnej, poza ustawą, poza konstytucją. Jeżeli to ma być forma zwycięskiego wyjścia, no to mamy inny obraz, co jest zwycięstwem w tej w tej dyskusji. Tak jak powiedziałem, jeżeli patrzymy na to czysto w sferze, e, w sferze politycznej, a wydaje się, że ta decyzja jest motywowana wyłącznie politycznie, no to, no to to powiedzmy sobie prawdę, niech pan minister Bogucki też powie prawdę, że dla nich temat Trybunału Konstytucyjnego jest tylko i wyłącznie polityczną zagrywką. Nie ma tam Konstytucji, nie ma ustawy, nie ma troski o Trybunał, nie ma szanowania Sejmu, nie ma szanowania woli suwerena, który ten Sejm wybiera. Jest po prostu czysta mm -hmm. Nie, czysta polityka. Konstytucja stanowi, że Trybunał ma 15 sędziów. Nie jest w gestii prezydenta ocenianie, czy dzisiaj jest wystarczająca liczba sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. No, ale albo dla niego czy... jest wystarczająca. Nie, nie jest wystarczająca. Jest 15 sędziów w Konstytucji, Sejm wybrał i to nie jest widzi mi się prezydenta, że według niego już tyle powinno wystarczyć i on sobie ignoruje wybór Sejmu. Sejm wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego, koniec i kropka. Mamy ich wybranych. Co dalej z tym czworgiem sędziów, od których prezydent ślubowania nie odbiera? wczoraj potwierdzili swoją deklarację stawiństwa w palcu prezydenckim celem odebrania ślubowania wobec, czy w obecności głowy, głowy państwa. Widać, że kancelaria prezydenta jest w w tej całej sytuacji dość nieprzewidywalna i na dzisiaj nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się zadzieje w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu lat. macie dni. nadzieję, że prezydent odbierze jeszcze, no bo odbierze to ślubowanie, bo wczoraj Zbigniew Bogucki mówił, że prezydent co do pozostałych czworga sędziów, prezydent nadal analizuje ich sytuację. No i ja pamiętam, jak w tym studiu rozmawialiśmy jakiś czas temu i też byłem pytany, czy odbierze, czy jest nadzieja że mm -hmm. na odbieranie ślubowania. Ja cały czas mówię, że tak, oczywiście jest i cały czas jesteśmy w tym wariancie A, że głowa państwa ma obowiązek odbierania tego ślubowania i jak widać częściowo ten obowiązek został spełniony, więc ja nadal mam nadzieję, że ten obowiązek się dopełni. Co więcej, nie mamy jednoznacznej deklaracji, że zostało, że nie wiem, ta czwórka to już w ogóle nie będzie nigdy zaproszona. Jakby została taka ta sfera dość otwarta na razie w mm -hmm. dyskusji i widać, że Pan Prezydencki ma z tym kłopot. Proszę zauważyć, na przykład Pan Poseł Szczucki z PiSu mówi wprost, Sześciu... Obecnie zawieszony w prawo. No więc właśnie, zapisa. proszę zauważyć, sześciu sędziów zostało wybranych prawidłowo. Ja się mogę z nimi nie zgadzać, mogę, mogę patrzeć na nich krytycznie, ale prezydent po po powinien odebrać od nich ślubowanie zawieszone w, w prawach członka, czy chociaż, członka partii. Też... To te, te, te decyzje kancelary prezydenta są niezrozumiałe także dla wyborców yy, Prawa i Sprawiedliwości, czy także ich polityków. Więc mają na pewno z tym, z tym kłopot. Więc ja do końca nie przekreślłbym, jakie będą te decyzje. Nie no Na, na pewno, hmm. skoro prezydent w pewien sposób e, zmienił zdanie i hmm. przyjął ślubowanie od tych, od tych dwojga sędziów, to musiały także dotrzeć wczoraj w Rzeczpospolitej, czy przedwczoraj był sondaż 50 kilka procent hmm. Uważa Polaków, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich sędziów. No wtedy jeszcze nie było tego rozróżnienia. Ale e, czy ten, bo pan wspomniał, że nadal jesteśmy w wariancie A, a wariant B e, pod tytułem ślubowanie, inna forma ślubowania, złożenia ślubowania przez tych czworogą sędziów, e, jest jeszcze w grze? To się da jeszcze zrobić? Proszę, dyskusja publiczna, która się toczy, pokazuje, że te ten warianty są analizowane, dyskutowane. Jesteśmy cały czas o nie, o nie pytani właśnie z uwagi na to, że głowa naszego państwa jest kompletnie nieprzewidywalna. Mhm. Wstanie z łóżka pan prezydent i mówi, że przyjmuje ślubowanie. Za kilka dni wstanie z łóżka lewą nogą i powie, że tych ślubowań nie przyjmuje. I wszyscy jesteśmy zakładnikami, trochę jego widzimisię, jakichś jakiś takich bieżących, bieżących pomysłów, więc trzeba mieć jakieś zawsze zawsze, zawsze plan B, no ale mówię, na, na to... Ale na... rozumiem, że po, po tym wczorajszym ślubowaniu hmm. przeprowadzenie tego wariantu B jest trudniejsze. Bardziej, bardziej mniej oczywiste. No ja nie zakładałbym, że jest mniej oczywiste, bo przede wszystkim mamy jasne potwierdzenie z Pałacu Prezydenckiego, że wybór także ich oczami i, ich, e, e, i według ich analiz został dokonany prawidłowo. Mhm. Czy jakby odpada ten główny argument, tak jak wspomniałem na początku, że może coś w procedurze sejmowej nie zagrało. Nie, mamy sytuację całkowicie jasną, więc z drugiej strony z Pałacu Prezydenckiego jest tylko taki czysty oportunizm odmawiamy na razie przy e, przyjęcia ślubowania. Tylko pytanie, czy w tym czy tym odebr odebraniem przyślubowania od dwojga sędziów, prezydent nie, nie ubiegł w pewien sposób koalicję rządzącą w takim, w takim sensie, żebyście nie zorganizowali alternatywnej formy ślubowania. Wczoraj Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej cztery razy powtarzał, że prezydent w ten sposób udowodnił, że to jest jedyna forma e, akceptowalna złożenia ślubowania. No, to nie udowodnił. To nie udowodnił. nie udowodnił. to nie udowodnił. To nie udowodnił. Po pierwsze, charakter ślubowania jest pewnego rodzaju przyrzeczenie osób, które zostały wybrane na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wobec przede wszystkim Rzeczpospolitej wobec suwerena. E, deklaracja, że ludzie wypełniają swoje obowiązki z najwyższą starannością i tak dalej, i tak, dalej, tak jak jest rota, rota ślubowania. Pan prezydent jest jakby emanacją tego, tego społeczeństwa suwerena, ale proszę zauważyć, że w polskim systemie takie ślubowania składa się wobec różnych osób będących tym przedstawicielem suwerena. Czasami jest to marszałek Sejmu, czasami jest to senior W tym wypadku jest to prezydent, więc tu chodzi o pewien charakter złożenia ślubowania wobec Rzeczpospolitej, wobec naszych obywateli, ślubowania wobec konstytucji itd. Więc pan prezydent oczywiście jest wskazany w ustawie jako ten urząd, który, ten organ, który powinien to ślubowanie przyjąć, ale z drugiej strony całe państwo nie może być zakładnikiem, jeżeli ta instytucja, ten organ odmawia wypełnienia swoich, swoich obowiązków, jednocześnie potwierdzając, że wybór został dokonany prawidłowo. Mhm. Czy w pańskiej ocenie tym, tej, tej czwórce sędziów przysługuje teraz prawo do zaskarżenia, poskarżenia się na brak decyzji prezydenta do sądu? Jest to pewien wariant, który też w, w przestrzeni publicznej się pojawia, a mianowicie, żeby skargę na bezczynność organu do sądu administracyjnego złożyć, więc na pewno jest to temat, który trzeba analizować, no bo w jaki sposób państwo jako całość musi się bronić, przed biernością, czy przedbiernością głowy państwa, więc jest to na pewno jedna z instytucji fakt, faktem, której efekt czy finał jest odroczony mocno w czasie, no bo to nie, tutaj sąd nie orzeknie z dnia na dzień. Przewiduje Pan podobne komplikacje, podobne problemy przy wyborze Krajowej Rady Sądownictwa, czy jeśli sędziowskiej tej rady? My, my, my dzisiaj musimy przewidywać komplikacje przy każdej decyzji prezydenta, ustawowych, personalnych. Proszę zauważyć, służby specjalne w zawieszeniu. Ambasadorzy w zawieszeniu. Sędziowie w zawieszeniu. Ustawy wetowane tak naprawdę czasami z powodu się. widzimisię. My zawsze musimy zakładać, że po stronie kancelarii prezydenta i pana prezydenta będzie oportunizm, będzie próba destabilizacji, chaosu i zawsze to musimy mieć z tyłu głowy. Mhm. Kiedy te wybory do Krajowej Rady Sądownictwa? No Przede wszystkim kadencja, jeśli dobrze pamiętam, członków sędziowskich Krajowej Rady Sądownictwa kończy się chyba w połowie maja. No więc wydaje się, że gdzieś na wiosnę ten wybór w Sejmie powinien zostać przeprowadzony. A ten proces w samych, wśród samych sędziów, on już dobiegł końca? Czy państwo w jakiś sposób śledzicie znaczy, te wybory on, wewnętrzne? Ja tylko tak to, co jest też publicznie dostępne, obserwuję, że ten proces gdzieś się dzieje, że ci kandydaci też informują o swoim starcie, um, przedstawiają swoje życiorysy, ale takiej szczegółowej informacji, czy coś się więcej dzieje poza sferą publiczną, to ja na, tych chwil, na ten moment nie mam. Okej, okay, to w, jak, w jaki sposób dokonacie selekcji tych kandydatów? To znaczy spośród zgłoszeń, e, zgłoszeń sędziowskich, bo ja domyślam się, że będzie ich więcej niż liczba miejsc w Krajowej Radzie Sądownictwa. No, wydaje się, że na, że, że na pewno będzie więcej zgłoszeń mm -hmm. niż, niż, niż miejsc. No i to decyzje oczywiście będą, będą, będą przed nami. Jak będzie uruchomiona procedura, wtedy też będziemy zgłaszali odpowiednie kandydatów. Ale zgłos 15 kandydatów, czy więcej kandydatów i Sejm będzie rozstrzygać poszczególne kandydatury? Nie potrafi dzisiaj okay. tak, jednoznacznie określić. Minuta nam została rozmowy, więc pytanie o nowelizację kodeksu postępowania okay. karnego, którą prezydent zawetował. Weta prezydenta nie udało się w Sejmie odrzucić. Swoją drogą Krzysztof Szczucki to tak formalnie tak. za to został zawieszony, że wstrzymał się od głosu w głosowaniu nad prezydenckim wetem. Będzie nie, u... nie tylko on podobno. i Paweł Jabłoński jeszcze hmm. dwóch posłów. No to Forpoczta jest Mateusza Morawieckiego w, w Prawie i Sprawiedliwości. Pytanie, czy resort y, Sprawiedliwości mm. odpowie, czy będzie kolejna próba nowelizacji? Y to zresztą już w trakcie debaty sejmowej mhm. potwierdziłem, że będziemy na pewno do tych przepisów wracać. Zakładam, że jeszcze w tym tygodniu zakończymy analizę projektu prezydenckiego, który zafisły na, na stronie i na pewno będziemy wracali czy w, w całościowo, w, w tej ustawie, całościowo do tej ustawy, czy w fragmentarycznie, czy to będą dwie, czy trzy ustawy. Zobaczymy, ta decyzja jest przed nami. Na pewno musimy ją w gronie koalicji podjąć. Tak mówi Arkadiusz. Wiceminister sprawiedliwości z koalicji obywatelskiej Dobrego dnia i wesołych świąt panie ministrze Dziękuję bardzo również wesołych rodzinnych błogosławionych świąt 24 pytania rozmowa polityczna autopromocja w najbliższy piątek zapraszam na przedświąteczny weekend kulturalny pod hasłem O wyższości świąt wielkanocnych nad Bożym Narodzeniem, czyli symbolika tradycji w kulturze współczesności. Piątek po 21.00 Weekend Kulturalny. Maja Kluczyńska, zapraszam. Autopromocja. 7.20 na zegarach, obiecywałem Państwu moc atrakcji w tej godzinie poranka jest i moc atrakcji z nami e, Tomasz Sajewicz e, korespondent Polskiego Radia, obecnie w Jerozolimie cześć Tomku, dzień dobry. Tak, dzień dobry, kłaniam się witam cię, witam Państwa. Obiecaliśmy wczoraj już naszym słuchaczom i słuchaczkom, że porozmawiamy mhm. o tym jak wyglądają święta obchody Wielkiego Tygodnia w Ziemi Świętej także po incydencie, do którego doszło w Niedzielę Palmową, kiedy to duchowni nie zostali wpuszczeni do Bazyliki Grobu Pańskiego. To jak Jerozolima, jak ziemia święta będzie świętować? Rochu, proszę Państwa, rzeczywiście są to atrakcje, ale chyba atrakcje, których się nikt nie spodziewał, bo nie spodziewali się nawet sami księża, którzy są jednak w Jerozolimie cały czas, pomimo tego, że jest wojna, pomimo tego, że nie ma wiernych, tą msze są odprawiane, ale jak powspomniałeś, nie wszędzie, w tym najważniejszym miejscu w bazylice Grobu Pańskiego nie są odprawiane, dlatego że rzeczywiście ten niedzielny incydent, niewpuszczenie patriarchy, biskupa łacińskiego patriarchatu no, odbiło się szerokim mechem. I tak powinno się to odbić szerokim mechem. Niestety, przyznam się Państwu i tutaj te rozmowy wczorajsze z nielicznymi, wiernymi chrześcijanami, którzy są, mieszkają w Jerozolimie, a także z księżmi one też nie napawają optymizmem, dlatego że to triduum paschalne będzie smutne. Nikt nie wie, bo mamy dzisiaj Wielki Czwartek, jutro jest Wielki Piątek, nie wie nikt czy... Odbędzie się na przykład droga krzyżowa. Niezwykle ważny moment dla chrześcijan. Na pewno nie będzie mszy ogólnodostępnej w Bazylice Grobu Pańskiego. To wszystko, co jest podyktowane, strona izraelska oczywiście, tak twierdzi, względami bezpieczeństwa. No ale są też święta żydowskie, jest żydowska paska, która się rozpoczęła. Tam niestety po tej drugiej stronie Starego Miasta, w tej żydowskiej części, te ograniczenia są o wiele mniejsze niż w, kwestii, w, w, w części chrześcijańskiej. To wszystko, co budzi coraz większe, że obawy o to też w jaki sposób państwo Izrael traktuje, traktuje chrześcijan, traktuje inne wyznania, które nie są wyznaniami żydowskimi, czyli religii tutaj, która jest większością. Tomku, to porozmawiajmy jeszcze o samej sytuacji w Izraelu. Donald Trump w nocnym oręciu zapowiadał zintensyfikowanie ataków na, na Iran. Pytanie, bo to Izrael zdaje się być chyba najbardziej, najbardziej zainteresowany eskalacją tej, tej wojny. Jak, jak te słowa Donalda Trumpa są przyjmowane w Izraelu właśnie, w Tel Awiwie, w Jerozolimie? Ja myślę, że w tej chwili chyba tak samo jak każdy z nas to odbiera, bo w tej chwili ja mam takie wrażenie po wczorajszym dniu, że naprawdę już nie wiem o co chodzi prezydentowi Stanów Zjednoczonych chyba niejednokrotnie, nawet nie w kontekście bliskowschodnim o tym rozmawialiśmy, a ty z politykami w studio też, o co chodzi Donaldowi Trumpowi. Przypomnę, wczoraj Donald Trump powiedział, że prezydent Pezeszkian, prezydent Iranu chce zawieszenia broni, chce rozejmu, że to na pewno się w, w najbliższym czasie stanie, że dodał też coś takiego, że te cele, które w założy żono w wojnie zostały osiągnięte. Ciekawe w jaki sposób, kiedy tu nad Jerozolimą latają cały czas rakiety. Więc tutaj ta wiara w deklaracje i sprawczość słów prezydenta jest naprawdę z dnia na dzień coraz mniejsza. Dlatego też wiemy, że prezydent Pezeszkian Iranu wczoraj całkowicie zdementował informacje. Nikt nie szukał pokoju z, ze Stanami Zjednoczonymi. Trudno zresztą sobie wyobrazić, że w obecnej sytuacji, kiedy ten reżim iramski, irański wiemy w, w jaki sposób działa. Kiedy są absolutnie nie każdego dnia ataki. Wczoraj płonęło lotnisko w Kuwejcie. Po raz kolejny było 35 rakiet nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. i Tutaj są jednak alarmy bombowe w świętym momencie dla Żydów, jeśli jakim jest Pesach. No, trudno tutaj mówić o jakimkolwiek zabieszeniu broni czy kroku wstecz, więc te słowa są coraz bardziej po prostu kwestionowane. tak bardziej Tym bardziej, że mamy piąty tydzień wojny. Ani naprawdę w tym momencie nic nie zapowiada jego koń, końca tej wojny, a z drugiej strony mamy no, budzące jednak ogromne zdziwienie i nazwijmy to wprost, to są absolutnie absurdalne deklaracje prezydenta Trumpa, które stwierdza, że cieśnina Ormus nie jest ważna. No, przez pięć tygodni mówiono nam jak bardzo ważne jest to miejsce, sami zdajemy sobie sprawę z tego, że 80% chociażby, niech on to Azjatom powie szczerze powiedziawszy. No chyba mówi, że jak chcą to niech sobie przyjadą <śmiech> i, i wezmą tę ropę. Wykopią na Najlepiej od razu, niech przyjadą z łopatkami, Panie Boże. Wybacz, ale oczywiście e, to, to rzeczywiście jest sprowadzanie tego poziom, te, tego niezwykle poważnego konfliktu do poziomu absurdu, bo rzeczywiście te deklaracje ostatnich 24 godzin świadczą o tym, że no jest jakieś ewidentnie oderwanie od rzeczywistości, ty, te, czy też sposób formułowania komunikatów, którego ja nie rozumiem, chyba Ty też i Państwo nasi słuchacze rozumieją. Nie, również. No jest jakieś pogubienie kompletne. Ja dzisiaj nawet widziałem takie ładne zdanie w Rzeczpospolitej. Zaraz Państwu i Tobie zacytuję, Jędrzej Bielek pisze, że jednego dnia grozi drugiego uspokaja. Prezydent Stanów Zjednoczonych stracił kontrolę nad wojną na Bliskim Wschodzie i miota się niczym zraniony łoś. To piękne zdanie. To piękne zdanie też, które świadczy, jest zdaniem, powiedziałbym z kategorii zdanie natury medycznej, a nie geopolitycznej. To prawda. A powiedz jeszcze, bo to bardzo mnie intryguje i mam nadzieję, że naszych słuchaczy także. Jak sami mieszkańcy, sama, sama społeczność izraelska patrzy na te no, kolejne już miesiące wojny, bo to teraz wojna na Bliskim Wschodzie, ale chwilę wcześniej wojna w strefie gazy. Izrael jest w nieustannym stanie wojny. To jest pytanie trudne w tym sensie, że rzeczywiście z jednej strony to co powtarzam Państwu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało w tej apokaliptycznej, bo to jest właściwe słowo na dzisiejszy dzień tutaj w atmosferze, gdzie jest opustoszałe miasto, gdzie są syreny alarmowe cały czas. No życie musi toczyć się, toczyć się dalej, ale jest oczywiście zmęczenie. Ogromne zmęczenie, tym bardziej zmęczenie rodzin, gdzie od miesiąca nie działają szkoły w Izraelu. To też dodaje jakby swój ciężar dla rodzin. To są nie tylko zbieganie do schronów, ale też myślenie cały czas mając dzieci. To jest myślenie w takich sytuacjach, co się z nimi stanie. To już nawet nie chodzi o bezpośrednie jakieś ataki rakietowe i ewentualny wybuch tej rakiety, tylko samo w ogóle jaki wpływ na psychikę dzieci to ma. Więc oczywiście, że jest zmęczenie. Ja przypomnę, że na początku tej wojny był większy optymizm. Było ponad 80% społeczeństwa, które wspiera. No, ten procent się zmniejsza. W tej chwili te dane nie są jeszcze aktualizowane, ale widać wyraźnie z tych rozmów, że Izraelczycy nie są już tacy, nie, nie, widzą, że i, i sami nie rozumieją Skąd ten Iran, który rzeczywiście miałby tylko straszyć ich bronią jądrową, skąd on ma tyle rakiet, skąd on ma tyle dronów, dlaczego działają instytucje państwa, to są wszystkie pytania, na które powinien odpowiedzieć Donald Trump, a nie my. Jak zawsze to przyjemność dowiadywać się od Ciebie rzeczy o świecie. Tomasz Sajewicz wysłannik specjalny Polskiego Radia do Jerozolimy, a na co dzień także azjatycki korespondent Polskiego Radia. Siódma i 30 sekund punktualnie na zegarach. W tej godzinie przed nami także jeszcze o siódmej Informacje gospodarcze, a po ósmej będzie z nami Ignacy yy, Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych z Polski 2050, z którym tak. Także porozmawiamy o kwestii Bliskiego Wschodu, o konflikcie na Bliskim Wschodzie, o działaniach Donalda Trumpa, a także o zapowiedzi, którą Donald Trump wczoraj, jeśli się nie mylę, w rozmowie z The Washington Post złożył, mówiąc, że zastanawia się, czy też będzie dążył do tego, żeby Stany Zjednoczone wyszły z Paktu Północnoatlantyckiego, czyli z NATO. Czy to w ogóle możliwe, czy przeprowadzalne, czy realne? O tym także z ministrem niemieckim porozmawiamy. No i wspomnimy też o sędziach Trybunału Konstytucyjnego, jak to wygląda z perspektywy Polski 2050. Za dwie minuty już informacje i Rafał Boguta. Reklama Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sol Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki suszarki, lodówki i znwarki. W super niskich cenach.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 Zbliża się 7.30. Rafał Boguta, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. W ten sposób rozwiał wątpliwości w sprawie prawidłowości wyboru, podkreślał w naszym studiu wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Zatem przyjmując ślubowanie od dwóch osób, które były wybrane podczas jednej procedury jednego dnia, kancelera Sejmu absolutnie potwierdziła prawidłowość wyboru. Zatem pozostaje już tylko argumentacja, w takiej sferze czysto politycznej. Dlaczego dwoje sędziów? Tłumaczył szef prezydenckiej kancelarii. Zbigniew Bogucki wymienił dwa powody. Pierwszym z nich jest powstanie dwóch wakatów w Trybunale, sprawowania przez Karola Nawrockiego funkcji prezydenta, a drugim jest zaś umożliwienie Trybunałowi sformowania pełnego składu, do którego potrzebna jest obecność 11 sędziów. Rozpoczęła się kosmiczna misja Artemis II wokół Księżyca. Rakieta z czworgiem astronautów na pokładzie wystartowała 35 minut po północy polskiego czasu. Udanego startu gratulował Donald Trump. To było coś niezwykłego, mówił amerykański prezydent w orędziu do narodu. Oni będą podróżować dalej niż jakakolwiek misja załogowa w historii. Znacznie miną Księżyc, okrążą go i powrócą do domu z odległości, która nigdy wcześniej nie została osiągnięta. To niesamowite. Są już w drodze i niech Bóg im błogosławi. To odważni ludzie. W telewizyjnym orędziu Donald Trump wezwał sojuszników, aby sami zajęli się odblokowaniem i przejęciem cieśniny Ormus. Dodał, że Stany Zjednoczone są bliskie osiągnięcia celów operacji w Iranie, ale nie wskazują, za żadnego terminu. Dziś, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 na stacjach ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 23 grosze, benzyny 98 i 6 84 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 65 groszy. Oznacza to, że w porównaniu do wczoraj wzrosną ceny maksymalnie dwóch rodzajów benzyn, a spadną oleju napędowego. Mechanizmy, które wprowadziliśmy w związku z kryzysem paliwowym są skuteczne, podkreśla minister energii Miłosz Motyka. Zapewni że rząd monitoruje zjawisko tzw. turystyki paliwowej na stacjach benzynowych zlokalizowanych w pobliżu polskiej granicy. Dzisiaj stany magazynowe, dzisiaj ta podaż paliwa jest na odpowiednim poziomie. Są kolejki przy stacjach, niektórych przy granicy, natomiast one nie wpływają na to, by paliwa na tych stacjach brakło. Pytane o objęcie rządowym programem CPN, również paliwa LPG, minister motyka powiedział, że na razie nie jest to przewidziane, ale rząd nie wyklucza tego kroku w przyszłości. Jest akt oskarżenia w sprawie podpaleń na zlecenie Rosji Marketu Obi i Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie oraz sklepu IKEA w Wilnie i próby podpalenia kolejnego salonu tej firmy w Rydze. Dowiedział się portal TVP Info. Przed sądem stanie pięć osób, z których trzy odpowiedzą za akty sabotażu. Przed nami nieco pochmurny dzień, najwięcej chmur i najmniej słońca na południu kraju, większe przejaśnienia w centrum i na północy. Temperatura maksymalna 14 stopni, tyle będzie na Mazowszu, najchłodniej na Pomorzu Środkowym tylko 10 stopni, a na pozostałym obszarze kraju pomiędzy tymi 10 a 14 stopniami. Najchłodniej na Podhalu tylko 4, kreski powyżej zera i prognozowane opady deszczu ze śniegiem. 34, już w czwartek, przedświąteczny czwartek, Rafał Bała. To nie wiem, czy późno, czy wcześniej jeszcze, Wiesz co, to zależy? Dla, mnie, dla mnie to już tak to połowa już dnia, tak, rad, ta, tak, już, już, już, wiesz, jeszcze chwila i drzemka. E, Rafał Bała z redakcji sportowej, będziemy rozmawiać o tenisie, tak nam zapowiadałeś. Tak, zaczniemy. Jest taki francuski dziennik No ja wciąż mam sentyment do tej Prasy drukowanej, mm -hmm. bo pracowałem Też przez 9 lat w przeglądzie sportowym no to pamiętam... A poza tym ten szelest Opa, tak, Dokładnie, zapach tego papieru o poranku no, I jeszcze jak zostaje tuż na palcach Po, po, po tak, czytaniu prasy no, to Później trzeba to przemyć W każdym razie 20 lat temu pamiętam, ale to już tylko Takie no, przypomnienie, anegdota, że Przegląd sportowy, kiedy ja tam pracowałem wydawał się w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy. Coś niesamowitego. No te poniedziałkowe wydania, wiadomo, bo to najwięcej kibiców sięgało, bo to czytelników. Wtedy jedna z, z gazet, Gazeta Wyborcza, myślę, że nie będziemy reklamować, ale tylko żeby takie statystyki, miała ponad 800 tysięcy nakładu. Dzisiejszy Teraz nakład? Teraz patrzę, to jest niecałe 35 tysięcy. 34 tysiące. No to tylko pokazuje, jak w ciągu 20 lat to wszystko się zmieniło, prawda? Ja zobacz, to przepraszam, bo to w ogóle nie o sporcie jest, ale zobacz, jak się zmniejszyła nawet oferta tygodników, tygodników prasy tak. drukowanej niecodziennej. Kiedyś jako licealista, pamiętam, 15-16 latek, to tydzień zaczynałem od, od kupowania czterech pięciu tygodników, prawda? I w poniedziałek do wtorku one były wszystkie przeczytane. Ale dla z państwa, da, już wracamy do sportu, dla tych z państwa ja mam taką zasadę, że prenumeruję niektóre tytuły właśnie po to, żeby wspierać jeszcze prasę drukowaną. Dobrze, wracamy do dzien... Dzień... francuskiego, francuskiego dziennika. Tam na zachodzie mają Szczególnie w Hiszpanii te sportowe dzienniki, ale także przecież we Włoszech, La Gazeta dello Sport, czyli mają się całkiem dobrze. I właśnie Lekip ma znakomitych informatorów. Oni donoszą, że nowym trenerem, Igi Świątek, będzie niejaki Francisco Roig. To jest Hiszpan, on mieszka na Majorce, w Akademii tam pracuje Rafael Nadala, czyli człowieka, z którym no, znakomitego tenisisty zakończył już karierę. Z którym właśnie Roig pracował przez kilkanaście lat i teraz Iga Świątek. Tam poleciała, żeby trochę się odstresować po tych ostatnich porażkach, żeby zresetować głowę i poszukać nowego trenera. No i Francuzi już wiedzą, że tym nowym trenerem będzie Francisco Rojk, chociaż oficjalnych informacji jeszcze nie ma. Dlatego, że ten, tenże Rojk pracował niecały miesiąc z Francuzem, Giovannim Pericardem i nagle... Ta współpraca się ucięła. No i tutaj donoszą dziennikarze Lekip, że właśnie dlatego, że rozpoczyna pracę z Igą Świątek. Świątek, jak mówiliśmy, przebywa na Majorce, ma tam trenować pod okiem Rojga. Na razie to informacje nieoficjalne, a o tę całą sytuację zapytałem naszego eksperta Cezarego Guriewa. Wiemy gdzie pojechała Iga Świątek, Majorka, szuka tam możliwości, zobaczymy jakie wieści będą docierały, ale nie tylko Roik, który był przecież blisko Toni Nadala, ten cały sztab, Carlos Moja, ale tam jest akademia wielu świetnych trenerów, których Iga doskonale zna. Także poczekamy co się wydarzy, no i mówiąc żartobliwie, no Iga ma problemy, a mogą minąć dwa tygodnie i tenisistka tej klasy może wstać i może znowu grać tak jak wcześniej. Oby tak było. Na razie Polka zajmuje czwarte miejsce w światowym rankingu. Przed nią sezon na ceglanej awierzchni. A wiemy, że tutaj gra znakomicie. Ten sezon już dla innych tenisistów się zaczął, bo Kamil Majszak przegrał w drugiej rundzie w Marrakeszu. Rozstawiona z numerem piątym poległ Argentyńczykowi Marko Tungelitiemu. Katarzyna Kawa pokonała rozstawioną z numerem czwartym Niemkę Tatianę Marię i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Bogocie. To miejsce szczęśliwe dla Polki, która rok temu wystąpiła tam w finale. A Magdalena Frank nie będzie do Dobrze wspominać pobytu w Charleston, rozstawiona z numerem 11. Łodzianka przegrała z Węgierką Anną Bondar 5736. To druga runda turnieju rangi wt 500. W pierwszej rundzie miała wolny los. GKS Katowice przegrał z GKS-em Tychy 2-4 w pierwszym spotkaniu finału Ekstraligi Hokeju na Lodzie. Mateusz Bryk z GKS-u Tychy liczy na podtrzymanie formy. To, że wygraliśmy tutaj, no super sprawa. Czy forma przyszła na najważniejszy moment? No myślę, że tak. Biorąc pod uwagę wyniki, to nie można temu zaprzeczyć. Szkoda, że nie, ona nie była stabilna przez cały sezon. Nie ma co rozpatrywać tego już teraz wstecz, bo no, teraz mamy najważniejszy moment, więc jeżeli będziemy trzymać to co, to, co cały czas prezentujemy, to myślę, że możemy być dobrej myśli. Siedem spotkań na tym etapie rozgrywek. Z taką intensywnością, jakie one są, to jest duży wysiłek. Szczególnie biorąc pod uwagę, że mają troszeczkę węższą kadrę niż my. Ale często też mentalnie jest trudno podejść do tego, jeżeli się ma tą przerwę dłuższą, tak jak my mieliśmy, bo nie jest łatwo gdzieś tam wrócić z powrotem do tego tempa, do tych emocji. I jednak organizm mimo wszystko się próbuje troszeczkę wyciszyć z tego wszystkiego. Siły jakby i jedni, i drudzy tracą tak samo w tych meczach, więc y, oni mogą być może trochę bardziej zmęczeni ze względu na wcześniejszą serię, ale myślę, że jeżeli będziemy zdeterminowani y, i robili cały czas swoje, to być może tych meczy będzie mniej, ale zobaczymy, czas pokaże. Sezon hokejowy dobiega końca, ten lód jeszcze się utrzymuje w halach, więc... No to mana... że to całorocznie nawet. No tak, oczywiście to wszystko jest mrożone, ale jakie to są koszty? No ale na to nie patrzymy. Na koszty też nie patrzył Amerykanie, jeśli chodzi o Mundial, ale my w tym Mundialu nie zagramy, natomiast no, pod wyłonieniu wszystkich finalistów wiemy już, że rusza sprzedaż tej ostatniej części biletów. No i też zszokowało mnie to, co przeczytałem, bo, bo nie zdawałem sobie sprawy. Wyobraź sobie, że w związku z tym, że jest więcej drużyn, więcej meczów, dłuższy ten turniej, to i też oczywiście więcej biletów dostępnych. Aha. I dostępnych będzie około 7 milionów yy, biletów. Coś niesamowitego Czyli na te 16 stadionów, yy, że się tyle osób pomieści. To jest yy, rzeczywiście wielki Wielki sukces na pewno organizatorów, ale także FIFA, która na tym będzie zarabiać. Ale już rozprowadzono grubo ponad milion tych wejściówek, sprzedano. A wieśle było zgłoszeń? 500 milionów zgłoszeń. 500 milionów. Wciąż. No oczywiście nie 500 milionów osób, jasne, tylko jasne. Y, no, wiele osób zgłaszało się po kilkanaście biletów. Mm -hmm. Ale to i tak jest niesamowita to liczba. To będzie niezwykły mundial rozgrywany na całym kontynencie w trzech krajach. więc. Z, wok polityczna otoczka, prawda? Ach, I tak dalej. To już co? pewno zastaw. pogadamy. Pogadamy na, w czerwcu i w lipcu. Na, na pewno Donald Trump da nam powodów do rozmów. Do Bardzo rozmów. dziękuję, Rafał Bała. Wesołych świąt, Rafał, wszystkiego dobrego. Zajemnie, ja jeszcze tu się pojawiam i jutro i pojutrze, także będę. Ale ze mną życzy. już się nie będziesz widzieć. No to bierze, czy, ale słuchaczem jeszcze nie. Rafał Bała mówił, żeby nie patrzeć na koszty, ale będziemy patrzeć teraz na koszty i koszta ceny, paliw, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Jak to wygląda u naszych sąsiadów? Najpierw tych z południa z nami Wojciech Stobba, korespondent Polskiego Radia w Czeskiej Pradze. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry, cześć Czeski rząd może zainterweniować w sprawie wysokich cen paliw Gabinet Andrzeja Babisza zbierze się w tej sprawie na nadzwyczajnym posiedzeniu Tymczasem Czesi, no nie czekając na działania swoich władz, jadą do Kudowy Zdroju i tankują Jak wygląda turystyka paliwowa na pograniczu? Powiedz, Czy ustawiają się kolejki do dystrybutorów? Czy jest desant czeski na polskie stacje benzynowe? Aż tak chyba nie. Tam, gdzie byłem wczoraj, czyli na Trójstyku, w miejscu, gdzie spotykają się granice Polski, Czech i Niemiec. Kolejek nie widziałem, no ale były stacje, na których każdy z dystrybutorów był prawie cały czas zajęty i gdy tylko jedno auto odjeżdżało, kolejne przyjeżdżało, zwykle byli to kierowcy z Czech i z Niemiec. Widziałem też zresztą takich, którzy zapełniali nie tylko baki swoich samochodów, ale też dodatkowo jeszcze kanistry na zapas, no bo jest znacznie taniej. Ja... Jadąc wczoraj w okolice Bogatyni, przez Liberec, przez Gródek nad Nysą, jeszcze po czeskiej stronie granicy, zrobiłem sobie takie porównanie i wyszło mi, że na stacjach oddalonych od siebie o zaledwie kilka kilometrów ta różnica w cenie oleju napędowego wynosi od 60 do 90 groszy. Oczywiście w zależności od tego, które stacje sobie porównamy. Z kolei w przypadku benzyny to może być nawet złotówka oszczędności na każdym litrze. Taniej jest rzecz jasna obecnie w Polsce. Te ceny, o których mówię, są jeszcze korzystniejsze dla tych, którzy przyjeżdżają tankować z Niemiec, no bo w Niemczech paliwo kosztuje jeszcze więcej niż w Czechach. O tę sytuację po... Po wprowadzeniu maksymalnych cen na polskich stacjach paliw, po obniżce akcyzy, po obniżce VAT-u zapytałem zresztą wczoraj tankujących w Polsce i Czechów i Niemców. No i większość powiedziała mi, że tak czy inaczej regularnie przyjeżdża do Polski po paliwo. Niektórzy tankują przy okazji przedświątecznych zakupów również o to co usłyszałem. Robiliśmy w Polsce zakupy i tylko dotankowujemy. Jest na pewno taniej niż w Czechach i jestem przekonana, że ludzie będą przyjeżdżać. Przyjeżdżają, tankują. Każdy jest wystraszony, że nocę na napójdzie do góry, no to wiadomo, że będzie tankował tyle, innym pozwalają na to pieniądze. Mieszkam niedaleko stąd, w Żytawie i przyjeżdżam regularnie. Teraz znajomy powiedział mi, że jest jeszcze taniej, co mnie ucieszyło. To miło ze strony waszego kraju. Obecnie lepiej jest zatankować w Polsce niż w Niemczech. Jest taniej o jakieś 30-40 eurocentów. No w Niemczech jest 9,80, a u nas 7,64, no to wiadomo, różnica jest duża. Pan mówi o dieslu teraz? Tak, o dieslu. Niektórzy się cieszą, a niektórzy mają to po prostu w poważaniu, no bo wiadomo, że tankować trzeba. Tankować trzeba to słowa pracownika jednej ze stacji paliw w okolicy Bogatyni, gdzie wczoraj byłem. Pozwól, że jeszcze poruszę jedną kwestię, o której wspomniałeś na początku, mianowicie o działaniach czeskiego rządu. Warto powiedzieć, bo dzisiaj o dziesiątej gabinet Andrzeja Babisza zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu. No i być może będzie ta wyczekiwana przez wielu kierowców interwencja wobec wysokich cen paliw, przede wszystkim diesla. Już teraz premier mocno naciska na dystrybutorów, w tym na polski Orlen, który jest jednym z największych graczy, bo ma około 450 stacji w Czechach, żeby ci dystrybutorzy ograniczyli swoje marże. On im zresztą zarzucał w ostatnich dniach nieuczciwe praktyki, zarzucał im wykorzystywanie sytuacji na Bliskim Wschodzie, żeby jak najwięcej zarobić. No i niewykluczone, że rząd wprowadzi jakiegoś rodzaju limit na te marże, Być może połączy to też z czasową obniżką akcyzy i to na pewien czas powinno przynieść efekt. Ze strony dystrybutorów wybrzmiewa raczej sceptycyzm. Wczoraj taki związek Czapo, to jest związek, który zrzesza części dystrybutorów paliw. Już kończę, oświadczył tylko, że utrzymanie stabilności tego systemu podatkowego, przewidywalności kroków podejmowanych przez regulatora jest kluczowe. Prawdopodobnie dzisiaj po południu dowiemy się na co ostatecznie rząd w Pradze się zdecyduje. I teraz osiągnęliśmy, my tutaj, którzy tankują, 2,18 euro kosztuje średnio w, w skali Niemiec. To jest ponad 9 zł 9,30 litr, litr benzyny, a ponad 10 zł, bo 2,37 euro to jest ponad 10 zł kosztuje litr diesla. Czyli w porównaniu do tych cen, o których mówię Wojtek, które wy widzicie w Polsce, to jest po prostu dużo, dużo więcej. Adam Górczewski. Adamie, bardzo dziękuję. Korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Kolejna Dobrego w dnia kolejce. Dzięki i wesołych świąt dla Ciebie. Kolejna w kolejce. Stoję tutaj, Ju siedzę właściwie. Justyna Golonko, redakcja gospodarcza, także o paliwach no będzie. oczywiście, o czym innym możemy tutaj? To są ważne rzeczy teraz. Wszyscy Saldo. tankujemy. Tango, Saldo. Tango, ta tango Możemy zatańczyć tango <laughs> przy dystrybutorze. Saldo.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 I my oczywiście zaczynamy od tego, co się dzieje w kraju, od sytuacji na rynku paliw. Na razie sytuacja nie wymaga podjęcia radykalnych kroków, mimo że obecnie mierzymy się z największym od dekady kryzysem paliwowym na świecie. Tak powiedział wczoraj minister energii Miłosz Motyka, takie były jego zapewnienia. Do końca konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny paliwa będą podlegały olbrzymim wahaniom. Szef resortu energii zaznaczył jednocześnie, że przed szybującymi cenami paliwa kieszenie Polaków chroni rządowy program CPN przemys – Sław Fries więcej na ten temat nam opowie. Choć sytuacja na światowym rynku paliw jest wyjątkowo trudna, to obecnie nie ma ryzyka przerwania dostaw surowca do Polski. W związku z tym, jak mówił minister Miłosz Motyka, rząd w tym momencie nie przewiduje wprowadzenia dla polskich kierowców ograniczeń i limitów w zakupie paliwa. Nie przewidujemy ich dzisiaj w żadnej z przestrzeni, która mówiąc wprost ograniczyłaby konsumpcję, ponieważ nie widzimy ryzyka związanego z przerwaniem dostaw. Nie widzimy też nadmiernej turystyki paliwowej, choć pewnie jeszcze za krótko by to dzisiaj ocenić. Będziemy to analizowali, gdy ona się nasili. Czyli to w tym zakresie ewentualny wachlarz ograniczeń mamy przygotowany. W związku z trudną sytuacją na światowym rynku paliw resort pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami branży paliwowej w Polsce i wspólnie z nimi chce omówić dalsze kroki podejmowane w tym zakresie. Najbliższe spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Energii i Branży Paliwowej odbędzie się dziś w Warszawie. Przemysław Lis, Polskie Radio. A zgodnie z decyzją Resortu Energii, dziś cena maksymalna benzyny 95,5 wyniesie 6,23 zł, za litr benzyny 98,6 zł i 84 grosze płacimy, a oleju napędowego 7,65 zł. Przypominam, to są te maksymalne ceny. Rząd wypowiedział wojnę wysokim cenom na stacjach, ale zapomniał o cenach autogazu. Tak mówią eksperci rynku Obniżki podatków VAT i akcyzy na paliwa wprowadzone w ramach pakietu ceny paliw niżej nie dotyczą autogazu. Kierowcy aut na LNG nie odczują ulgi. Pominięcie tego paliwa, zdaniem Polskiej Izby Gazu Płynnego, oznacza nierówne traktowanie użytkowników różnych rodzajów paliw. To uderza w miliony kierowców. Tak mówi Paweł Bielski, prezes Polskiej Izby Gazu Płynnego. Z LPG jako paliwa do napędu pojazdów samochodowych, tak zwanego autogazu, korzysta w Polsce około 3 milionów kierowców. To jest co dziewiąty kierowca samochodu osobowego, którego spotykamy na drodze. Więc to nie jest szczególnie mało liczna grupa. Mało tego, to są kierowcy głównie z obszarów mniej zurbanizowanych, ale też posiadający niższe dochody. Więc już pomijając kwestię niesprawiedliwego podejścia do tego produktu, bo jest to takie samo paliwo jak olej napędowy czy benzyna, to mamy jeszcze do czynienia z uderzeniem tak naprawdę w grupę o niższych dochodach. I dlatego Zdaniem Izby szybkie decyzje rządu w sprawie właśnie LPG są tu niezbędne. Tymczasem resort energii na razie nie przewiduje zmian w działaniach osłonowych, choć także niczego nie wyklucza, tak powiedział minister energii Miłosz Motyka. Gaz płynny jest najtańszym paliwem, to prawda, ale także dynamicznie drożeje. Tak sytuację komentują analitycy rynku paliw. Jak mówi dr Jakub Bogucki z portalu e tu mamy nadal zwyżki cen. Gaz płynny drożeje równoprocentowo, myślę, z paliwami tradycyjnymi, w tym sensie, że nie jest w żaden sposób od nich oderwany, bo też jest paliwem ropopochodnym, żeby nie być gołosłownym. 25 lutego płaciliśmy 2,77 średnio za litr gazu. W zeszłym tygodniu płaciliśmy 3,64, czyli mamy podwyżkę o niemalże 90 groszy na paliwie, które jest wyraźnie tańsze niż benzyna, w tym sensie, że ta proporcja tutaj cenowa jest inna i przez to te 90 groszy jest takie no, odczuwalne dla, dla tankujących lpg Podstawienie tego LPG tak tylko do obserwacji może być chyba niedostatecznym uchem, jeżeli już ochronić miałby pakiet wszystkich tankujących, no to wyłączenie LPG jest dla mnie niezrozumiałe. Tym bardziej, że jak mówią eksperci, na razie nic nie wskazuje na to, by ceny LPG na światowych rynkach miały w najbliższym czasie spadać. Teraz o zakupach przedświątecznych powiemy więcej. Tu niestety nie ma zbyt dużo dobrych informacji. Droższe warzywa, mięso, wołowe i czekolada. Przed Wielkanocą za wiele produktów zapłacimy więcej niż rok temu. Analityk Jarosław Sadowski z firmy Rankomat powiedział, że krajowe warzywa zdrożały średnio o 6%, a importowane są droższe o 1 trzecią. Dodał, że droższe są nie tylko warzywa. Jeżeli chodzi o konkretne zmiany cen i konkretne produkty, to najbardziej zdrożały ogórki. Tutaj mamy wzrost o 32%, czyli o niemal jedną trzecią. Na drugim miejscu mamy mięso wołowe i cielęce, 21% wzrostu. Jajka są o 11% droższe niż rok temu. Ekspert spodziewa się jednak, że ten produkt będzie można kupić w cenach promocyjnych. Dla tak zwanych słodkich ząbków nie mamy też dobrych informacji. Bardzo mocno zdrożały produkty z czekolady. Czekolada jest aż o 19% droższa niż przed rokiem, ale podobny wzrost dotyczy także kakao i artykułów żywnościowych na bazie kakao. Tutaj mamy wzrost o 13%. A teraz o tym, co jest tańsze na koniec. Tańsze są niż przed rokiem, m.in. ziemniaki, masło i olej. Mięso wieprzowe staniało o 6%, a mąka pszenna jest tańsza o 3%. Seldo Tymczasem Łokik przypomina o uważności przy tych świątecznych zakupach. Bartosz Klimczuk z Łokiku powiedział, że nieuczciwi sprzedawcy starają się wykorzystać nieuwagę klientów. Niestety, tak jak w przypadku każdych takich momentów okazyjnych, czyli Black Friday, czyli okazje poświąteczne czy noworoczne, wykorzystują te momenty nieuczciwe sprzedawcy, aby właśnie skorzystać z tej naszej presji czasu, z tego, że jesteśmy zabiegani i kupili produkt albo którego nie chcemy, albo w cenie znacznie tu przewyższającej wartość w porównaniu do innych sklepów. Uważajmy przede wszystkim na takie pozorne rabaty. Dany przedsiębiorca reklamuje, że coś będzie super przecenione, ale kiedy wchodzić w szczegóły, to trzeba spełnić wiele warunków, żeby tą promocję spełnić. Trzeba mieć konto w aplikacji, trzeba mieć określone voucher, trzeba mieć określone produkty w koszyku. Inna rzecz to są ceny widmo. Kiedy cena jest niewyraźnie napisana, kiedy tych liczb jest dużo, w tym przypadku powinniśmy się bardzo dobrze zastanowić, żebyśmy po prostu nie kupili produktu, który myślimy, że jest w przecenie, a okazuje się, że jest tym produktem droższy. I pamiętajmy, jeśli przy kasie cena okaże się wyższa niż na półce, konsument ma prawo kupić produkt w niższej cenie. Jeszcze najnowsze dane z przemysłu trzeba skomentować i robimy to właśnie, bo nastroje w polskim przemyśle mamy nieco lepsze, choć widać negatywny wpływ wojny na Bliskim Wschodzie. Firma S&P Global poinformowała, że w marcu wskaźnik PMI wzrósł do 48,7%, czyli wskaźnik rośnie, ale 11 miesiąc z rzędu pozostaje poniżej granicy 50 punktów. Jak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, sytuacja na świecie mocno wpływa na kondycję naszego przemysłu. Po pierwsze rosną koszty produkcji i tutaj w raportu wynika, że przedsiębiorcy nawet próbują już przekładać te wyższe koszty na klientów. No spadają oczywiście zamówienia, wydłuża się czas dostaw z tego względu, że po prostu są zakłócenia znowu w tych łańcuchach dostaw, tak jak to było w pandemii. Jeżeli wojna by się szybko zakończyła, te nastroje znowu zaczną się poprawiać, natomiast jeżeli niestety konflikt będzie się przedłużał, no to będzie to coraz bardziej negatywnie wpływać. Ekonomistka dodała, że polska gospodarka ma silne fundamenty. Tu ogromną rolę odgrywają środki z Krajowego Programu Odbudowy. Jest w tej dobrej sytuacji, że mamy środki unijne z KPO i z perspektywy unijnej tej najnowszej. To są duże środki do wydania, to są środki już e, zakontraktowane w dużej mierze, gdzie rozpoczęto realizację e, inwestycji i to na pewno będzie miało miejsce, więc mamy ten pewien bezpiecznik, no ale jeżeli będzie się źle działo wokół, to niestety nas to też nie ominie. Eksperci podkreślają, że kluczowe pytanie na kolejne miesiące dotyczy trwałości szoku kosztowego. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ustabilizuje się szybko, presja na na wzrost marsz będzie narastać. Reklama. Bo w media eksperta nie ma. Barbara, a co, ty, co, co ty tam tak w tym telefonie robisz? Oszczędzam. O, oh, a ile? 300 złotych. Babce Media Expert, ty patrz jakie fajne promki mają. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 złotych rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl Bo w Media masz.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 O reklamie. Ogłoszenie społeczne. Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś rafy, klucze... Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne